Chciałbym po pierwsze powitać, bo to taka bardzo miła sytuacja, kiedy po tym czasie, który no nie byliśmy razem, możemy się znowu spotkać. To jest, Myślę, że to dobra sprawa. No i Miło mi, że Państwo jesteście, miło mi, że organizatorzy to zorganizowali. No, wyrażam moją radość w tym miejscu. Drodzy Państwo, w naszych poszukiwaniach Midraszy został jeden Midrasz. Znaczy, niektórzy uważają, że to nie jest Midrasz, mianowicie Księga Jonasza. Ale myślę, że trzeba by zobaczyć, że cechy tego tekstu wskazują nam na to właśnie, że to jest Midrasz. Co mamy tutaj takiego właśnie Midraszowego? Otóż jak zobaczymy, może niekoniecznie na tym wykładzie, bo jeszcze mamy jeden, jak zobaczymy sens tego tekstu, po co on został napisany, no to jest to tekst, który ma przekonać czytelników, ma przekonać ludzi, którzy się no, jakoś zagłębią w ten tekst, ma przekonać do nabycia pewnej postawy, pewnego spojrzenia na świat jest po prostu takim budującym opowiadaniem. No, jak patrzymy na Jonasza, to na jego przykładzie mamy się czegoś nauczyć. Tego rodzaju cel postawiony, no, bardzo powiedziałbym taki cel edukacyjny, no, bo po to się to wszystko robi, prawda, żeby kogoś czegoś nauczyć. Wydaje się, że taki cel no, właśnie, spotykamy przede wszystkim w Midraszach. Inna sprawa to jest ta, że ta księga jest księgą, która no ma kilka takich fantastycznych, niespotykanych, trudnych do zweryfikowania, to znaczy postawienia w konkretnej sytuacji przypadków. No na przykład, że Jonasz został połknięty przez tę rybę. Tak, są ludzie, którzy uważają, że to jakiś okoń jakiś tam w morzach japońskich żyjący może mógłby połknąć tego Jonasza. Hmm. Nie wiem, jak na Morzu Śródziemnym taki okon mógł przypłynąć, ale to ja się na tym nie znam. Nie jestem ich teologiem, nie znam się na biologii w ogóle. Natomiast no, żeby ryba połknęła delikwenta, a potem go wyrzuciła, hmm, to trochę... Niesamowite, prawda? Znaczy, to. to no. <głos> znaczy, rozumiem, że był niedobry Jonasz, tak? Był niesmaczny. No, być może. Nie wiem, nie wiem, ale to wydaje mi się być fantastyczną jakąś yy, sprawą, która, yy, którą autor nam tutaj pokazał. Pokazał po to, żeby. Yy, posłał, autor posłał tę rybę, wymyślił tę rybę po to, żeby można było pokazać, że Pan Bóg czuwa nad Jonaszem, tak? że Pan Bóg czuwa nad wypełnieniem swojego polecenia. Inną sprawą jest sprawa też zupełnie fantastyczna. To jest ta, której wyobraźcie sobie Państwo pobożnego Żyda w czasie II wojny światowej, który idzie do Berlina, aby przekonać pana Adolfa Hitlera, żeby przestał prześladować Żydów. I Adolf Hitler na to się zgadza. Gdybyśmy chcieli to, znaczy ten obraz jak gdzieś wyczytałem, ale gdybyśmy chcieli to przenieść na sytuację właśnie w, w tamtym czasie, kiedy ewentualnie mógłby istnieć Jonasz, no to właśnie chyba tak to wyglądało, Tak. I to najciekawsze, jest jakiś efekt tego nawoływania Jonasza. Dziwne to, tak? Właśnie jest, tak myślę, że łatwiej jest o tym pomyśleć w sposób taki, no właśnie jest to midrasz, niż znajdować jakieś rozwiązania bardziej racjonalne. Chociaż przyznajmy, są w literaturze na temat Księgi Jonasza, są fragmenty, które takie komentarze, które mówią właśnie o tym, żeby, że, że to właśnie na pewno miało miejsce, że to na pewno tak, tak było. Ja wątpię, ja wątpię. Także nie jest dla mnie do pomyślenia wielkość tego miasta, Niniwy. To miasto jest za duże na to, żeby Jonasz mógł iść, znaczy za duże do ówczesnych sytuacji, żeby Jonasz mógł iść trzy dni drogi przez to miasto. Jakie musiało być to duże miasto? To, to, to ono musiało być jakieś takie, no, trudne nawet do spotkania, chociaż w naszym świecie może jest coś takiego, ale trudno do spotkania w naszym świecie. No, w Polsce nie ma takiego miasta. Największe polskie miasto. Prawie przeszedłem w ciągu kilku godzin przeszedłem Warszawę. Znaczy tak, wiecie, wzdłuż. Znaczy, jak powiedzieć, w poprzek, o, w poprzek. No mniej więcej, więc to na jeden dzień drogi to jest. I to jeszcze taki, że można po drodze pizzę zjeść, zjeść w Pizza hut, prawda, czy gdzieś, no, kawy się gdzieś napić. No, rozumiecie, drodzy Państwo, no, to jest taka wielkość, no, a tutaj trzy dni drogi, hmm, no też mi to się nie jakoś tam nie, nie, nie, nie pokazuje. Przyznam rzeczywiście, że hipoteza Midraszu jest tu hipotezą, która po prostu nam to wszystko bardzo, jak to powiedzieć, upraszcza. Tak? Że jest to po prostu budujące opowiadanie na motywach religijnych i je, ma jakieś przesłanie. Coś autor chce nam powiedzieć na ten temat. No i zobaczymy, co autor chce nam powiedzieć. Tak? A wszystkie te elementy są jakoś zmyślone. Tak, znaczy w jaki sposób zmyślony. Ja nie chcę mówić na ile są zmyślone, tak, bo to yy, jest mi trudno nawet określić, ale wydaje mi się, że są to elementy, które są elementami fantastycznymi, tak. Tak mi się wydaje. Czy Jonasz mógł istnieć? Mógł istnieć, tak. I zaraz Państwu pokażę niektóre elementy tego, yy, jego ewentualnego istnienia, w jego psychologii, w jego spojrzeniu na świat, w tym, co się z nim dzieje. No ale to, to za chwilę, tak? Mógłby istnieć, ale czy, czy istniał? Nie wiem. Jeżeli to jest midrasz, to mogę przyjąć, czy mogę założyć, że jest to postać fantastyczna. Chociaż nie mam yy, argumentów na to, że ta Postać będzie, na pewno będzie, na pewno była, czy, czy na pewno jej nie było. Nie mam takich argumentów. I myślę, że yy, w literaturze, którą Państwo ewentualnie będziecie czytali, no spotkacie też takie właśnie gdybanie. No, no, no nie wiem po prostu. No, a może był, no, może istniał, a może nie istniał. Gatunek literacki wskazuje, że raczej nie istniał. No ale wiecie, no, no można... Jakoś opowiadać jakieś opowiadania na podstawie rzeczywistych wydarzeń, więc to jakoś tam można tak to zrobić. No, dla takiego odśmiania sali chcę powiedzieć małą dygresję, mianowicie ja słyszałem kazanie pewnego księdza, który mówił, że Pan Jezus miał łódź podwodną, prawda, no więc no, można tak powiedzieć, no. Do czegoś mu to było potrzebne w tym kazaniu, prawda? To było kazanie do dzieci, żeby nie było, tak? To było kazanie do dzieci. No i, i, i o tej łodzi Podwodnej tam mówił. No to nie najlepsza to akomodacja biblijna, ale no, można by tak powiedzieć, tak? Więc, drodzy Państwo, zostawmy w takim razie to, yy, jaką prawdę historyczną nam pokazuje księga Jonasza. Przyjmijmy, że jest to yy, sytuacja, w której rzeczywiście mówimy o midraszu, tak? Opowiadanie na motywach religijnych, opowiadanie budujące, opowiadanie, które ma czegoś nauczyć. No, ludzi, którzy słuchają tego midraszu. Chciałbym podzielić ten mój wykład na dwie części. Zgodnie z tym czasem, który dostałem do, do dyspozycji. Mianowicie jedna część dzisiaj, i chciałem dzisiaj się zająć prorokiem y, Jonaszem, a za trzy tygodnie, trzy, tak, czy cztery? No ostatni, tak, ostatni poniedziałek czerwca, to chciałem, za cztery tygodnie, dobrze, to chciałem się y, jakoś no, tam zająć y, koncepcją Boga w tejże, y, w tejże księdze. To taki plan do, do zrobienia no to dobrze, zajmij, zajmijmy się zatem prorokiem mianowicie drodzy Państwo kim był yy, Jonasz Jonasz syn Amitaja hmm. czy my go znamy no niekoniecznie tak ale czy my możemy o tym Jonaszu coś powiedzieć no więcej jakoś tutaj no więc drodzy Państwo to jest postać bardzo ciekawa, przynajmniej tak ją pokazuje autor tejże księgi. Mianowicie jest to niewątpliwie wierzący Żyd. Tak? I to, że jest wierzącym Żydem jest podkreślone kilkoma elementami, które w tej właśnie księdze się znajdują. Po pierwsze, to jest pierwszym znakiem tego, że jest to wierzący Żyd, to jest to, że on uciekł od Pana Boga. Zapytacie, jak to? Znaczy, jaka to, jaki to dowód y, takiego właśnie, takiej wiary w Pana Boga? Bo pamiętamy, że on w którymś tam momencie y, y, mówi, to czwarty rozdział jest, dokładnie mówiąc werset drugi. Proszę Cię, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? On wiedział, czy przeczuwał, czy, czy zakładał, że jak pójdzie do tej Niniwy, to Pan Bóg dokona czegoś przez niego. A on tak nienawidził tych yy, Niniwitów, że, drodzy Państwo, no to było takie, że on właśnie yy, znał Pana Boga, tak? I wiedział, że, że ten Pan Bóg, no, zrobi coś z tymi Niniwitami. No więc co zrobił? siadł dokładnie na statek i popłynął dokładnie w drugą stronę. O tym jeszcze będziemy mówili, tak? Czyli zobaczcie, że on bardzo dobrze znał Pana Boga. Bardzo dobrze znał Pana Boga. Wiedział, jaki ten Pan Bóg jest, tak przynajmniej pokazuje nam ten autor tej, tejże księgi. Wiedział, że Pan Bóg jest taki miłosierny, tak dobry. Tu zresztą mówi... Bo wiem, że Ty jesteś Bóg łagodny, miłosierny, cierpliwy, pełen łaskawości, litujący się nad niedolą, tak? Czyli, żeby znać tego Pana Boga, to on musiał no, być wierzącym człowiekiem, tak. Musiał mieć jakieś, um, jakieś doświadczenie tego um, miłosierdzia Pana Boga. No więc człowiek, który zna Pana Boga, tak? Przy czym nie jest on, nie jest Jonasz, wrogiem Pana Boga. To znaczy w tych kategoriach nie można by tego pokazywać. Gdzie widać, że on jest raczej po stronie Pana Boga, czy, czy ufa Panu Bogu, czy no jest z nim w bliskich jakichś kontaktach. Drodzy Państwo, dowodem tego jest drugi rozdział tejże księgi, mianowicie ta... Ten piękny psalm, który Jonasz śpiewa, tak? Po pierwsze, to też jest dowód na to, że jest Żydem. To Czy znaczy, Żydzi wszystko śpiewają. To znaczy, jeżeli zwracają się do Pana Boga, to ile, ile można tylko śpiewają, to jest piękne, prawda? Oni modlą się w ten sposób, że, że właśnie w jakiś sposób ta, ta modlitwa staje się, staje się psalmem, staje się jakimś, jakąś yy, właśnie pieśnią dla Pana Boga. I cóż ten Jonasz śpiewa w tej, no w tej rybie, bo on w tej rybie tam się znajduje. On mówi w ten sposób, że mówi, że jak to się stanie, że, znaczy, że już teraz dla niego jest jakby skończone jego życie i mówi, że chce zobaczyć Chcę zobaczyć twoją, twoją świątynię. To jest werset piąty. Rzekłem do Ciebie, wygnany daleko od oczu Twoich, jakże choć tyle osiągnę, by móc wejrzeć na Twój święty przybytek. Tak? No, dla człowieka, który nie wierzy w Pana Boga, nie jest Panem Bogiem, no, nie jest Żydem. Świątynia Jerozolimska, ten święty przybytek, no, niewiele znaczy. Więc w związku z tym, jeżeli Jonasz woła, że chce z tym Panem Bogiem, chce zobaczyć ten święty przybytek, no to to jest jakiś dowód tego, że, że ten Jonasz jest osobą, która no, jest wierzącym człowiekiem, tak? Wierzącym człowiekiem i on chce być z Panem Bogiem. Widzimy przy okazji, że jest to człowiek, który ma jakby, no, nie jest powierzchowny, ma głębokie serce, jest człowiekiem przeżywającym swoje wydarzenia, swojego życia. Po czym to widzę? No, po tym, że, że śpiew wyraża serce człowieka, wyraża wnętrze człowieka. Człowiek, który śpiewa, najczęściej śpiewa dlatego, czy po to, żeby, żeby pokazać, co jest właśnie w jego, w jego wnętrzu, co jest w jego sercu. To jest człowiek, który jest wrażliwy. To jest człowiek, który chce no właśnie, pokazać sobie, Panu Bogu, że coś w jego wnętrzu się znajduje. Tak? To jest człowiek pełen uczucia i, i no, chcę to podkreślić bardzo mocno. W związku z tym zobaczcie, że to nie jest człowiek, który jest z gruntu rzeczy zły. To nie jest człowiek, który jest człowiekiem, który yy, jak się zawziął, to wiecie, taką ma zapiekłą zawiść. Nie, to jest człowiek, który jest bardzo wrażliwy. To jest człowiek, który jest bardzo taki, no właśnie, uczuciowy. No dobra, to teraz jak to pogodzić z tym, że on stał i uciekł go <grych> tak? tak, żebyśmy jakoś to, to zobaczyli. Jerozolima, mniej więcej wiecie Państwo gdzie jest, prawda? Niniwa to jest dzisiejszy Irak czy Iran tam na pograniczu, prawda? A Tarszisz to jest to, te wyspy, które są na zachód e, od e, Palestyny, czyli e, na zachód od Izraela, czyli mm, powiedzmy wyspy, te, te może trochę wyżej greckie, ale w ogóle to e, Rzym gdzieś tam daleko, prawda? Jak najdalej, słupy Herkulesa, najlepiej minąć i jeszcze dalej uciekać no właśnie, jak to pogodzić? Człowiek tak wrażliwy, tak wierzący w Pana Boga, a ten człowiek ucieka przed Panem Bogiem? Człowiek, który wie, co Pan Bóg zrobi i mówi, nie, Panie Boże, nie pozwolę na to i ucieka. Tu, drodzy Państwo, mamy taki bardzo poważny problem, czy może do no, kilka poważnych problemów, bo nie jeden, Pierwszy to jest różnica pomiędzy spojrzeniem żydowskim, reprezentowanym na przykład w tekście Pisma Świętego, spojrzeniem na Boga, a spojrzeniem no, na, na przykład naszym chrześcijańskim. Tak? Mianowicie dla Żydów Pan Bóg, nie jest takim, czy nie rozumieją go w ten sposób, jako taki, taki absolutny byt, absolutny, absolutnego Boga, który jest jeden. Znaczy, oni mów, mówią, że są, jest jeden, jedyny i tak dalej, ale jeżeli oni stają przed nim, to stają przed nim jako przed osobą, która jest partnerem do rozmowy, tak? To nie jest ktoś, kto no, przed kim się tylko pada i mówi tak, Panie Boże, no to w takim razie ja, ja w takim razie z Tobą tutaj nic z Tobą nie będę rozmawiał, tylko tak oczywiście spełnię Twoją wolę. No nie. Dla Żydów to jest tak, że oni jak stają przed Panem Bogiem, to pytają Pana Boga. Księga Malachiasza. A w czym pojawiło się to, że my Ciebie yy, w jakiś sposób no, umniejszamy? No i Pan Bóg im tłumaczy. Ofiarujecie nie takie ofiary. A w czym to się pojawiło, Panie Boże, że Ty myślisz, że my jesteśmy ludźmi, którzy o Tobie zapomnieli? I tak dalej, i tak dalej. Taki, taka dyskusja, tak? Która pokazuje nam, że ten Pan Bóg jest dla nich no właśnie partnerem do rozmowy. Że, że to nie jest tak, że, że ten Pan Bóg jest tylko kimś, kto, kto yy, no właśnie przed kim się pada plackiem i się, nic się do Pana Boga nie mówi, tak? Chociaż oczywistym jest, że oni mają coś takiego, co się nazywa bojaźnią Bożą, tak? Czyli oni są ludźmi, którzy chcą tego Pana Boga uczcić, którzy chcą Pana Boga w jakiś sposób no, otoczyć szacunkiem i tak dalej, i tak dalej. Tylko to Pan Bóg sam do nich przyszedł, tak? I Pan Bóg przełamał te wszystkie bariery, te wszystkie odległości i staje przed nimi i mówi, słuchajcie, no to my jest, ja jestem z Wami. To teraz dyskutujmy. Dobrym przykładem tego jest to, co się stało z prorokiem, Elia, prorokiem Ezechielem. Na wygnaniu nad prawda, rzeką Kebar, tam staje Ezechiel i patrzy, a przed nim Pan Bóg. Tak? W tym, na tym pięknej wizji tronu, redwanu, Jahwe, tak. I można by powiedzieć, ten Ezechiel jest zadziwiony i mówi, zaraz, zaraz, panie Boże, ale co ty tu robisz? No, do absolutu się nie mówi, co ty tu robisz, tak? To, to nie jest taka sytuacja. To jest sytuacja, w której ten Bóg musi być kimś bliskim. Ten Bóg musi być kimś takim, no właśnie, jeszcze raz tego sformułowania, partnerem do rozmowy. I to nie człowiek łamie te, te m, ograniczenia. To Bóg przychodzi do człowieka. I na przykład zawiązuje, czy zawiera z człowiekiem przymierze i mówi, człowieku, jak ty będziesz ze mną, to ja będę z tobą. Jak ty mi dasz to, to ja ci dam to. A jak ty mi to zabierzesz, to ja ci zabiorę to. No to jest umowa, tak? Po prostu umowa między nimi. I w takiej sytuacji, czy przy takim spojrzeniu na Boga, zobaczcie, że to trochę jest inne spojrzenie niż to... to... Chrześcijanie mają, chrześcijanie mają trochę bardziej takie spojrzenie, w którym no, Pan Bóg jest taki otoczony szacunkiem, otoczony jakimś jakąś właśnie takim mgłą tajemnicy, właśnie jakimś takim absolutem, no, przed którym my stajemy i jesteśmy właściwie no, ciągle tacy ciągle do tyłu, tak. Ciąg, ciągle. W... Przy czym pamiętajcie Państwo, że tu chrześcijańskie spojrzenie na Pana Boga zawiera również osobę Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, czyli Pan po raz kolejny rozwalił te wszystkie ograniczenia, które są między nami, prawda, czy między człowiekiem a Panem Bogiem. I Jezus bardzo bliski jest człowiekowi. No tak, ale, ale jakoś ten... Te, te nasze nabożeństwa, te nasze takie spojrzenia na Pana Boga, takie są z szacunkiem, dystansem. No więc, jeżeli my w takim razie spoglądamy, czy zastanawiamy się, dlaczego Jonasz, tak bardzo wierzący człowiek, uciekł przed Panem Bogiem i uciekł dokładnie w przeciwnym kierunku, niż Pan Bóg mu kazał, żeby być jeszcze dalej, dalej od Pana Boga, to drodzy Państwo, musimy to wziąć, jakby od tego wyjść, tak. I jeżeli my spoglądamy na no właśnie tych, tych proroków, czy spoglądamy na przedstawicieli narodu wybranego, to zobaczcie, drodzy Państwo, że jesteśmy też w sytuacji, w której widzimy, że apostołowie, nie apostołowie, ludzie, bo te apostołowie akurat nie, to są ludzie, którzy kłócą się z Panem Bogiem, tak? oni w tej bliskości zupełnie zatracają różnego rodzaju te, te właśnie bariery, tak? I, i no na przykład taki Mojżesz w trzecim rozdziale, czwartym rozdziale mówi Panu Bogu, wiesz, Panie Boże, posłuchamy Cię innym razem, pośli kogoś innego, tak? Tu Pan Bóg do niego przychodzi, chce uratować Izraelitów z niewoli egipskiej, a ten mówi, nie no, Panie Boże, daj mi spokój. Tak? Zobaczcie, że to taka, taka postawa, postawa człowieka, który yy, właśnie tak bliski jest Panu Bogu, że, że, że mówi, Panie Boże, no no wiesz, ja, ja nie nadaję się. Ja to, tam pamiętacie, te, te, róż, cała ta rozmowa jest właśnie taka, że Mojżesz mówi, nie, nie, nie, Panie Boże, nie, nie, nie, daj mi spokój, daj mi spokój to zobaczcie, że to, to, to wynika, taka postawa właśnie, wynika z, no, z tej bliskości z Panem Bogiem. Tak? To nie jest ktoś, kto jest daleki. To nie jest ktoś, kto jest no, nieuchwytny. tak? Mamy tutaj także no, niesamowitą postać, postać proroka Jeremiasza, który zarzuca Panu Bogu, Kłamstwo zarzuca Panu Bogu wykorzystanie go. Pamiętacie Państwo w XX rozdziale, prawda? Mówi, uwiodłeś mnie, Panie. Tak się uwodzi dziewczynę, prawda? Uwiód, wykorzystał i odrzucił, tak? Uwiodłeś mnie, Panie. Miało być inaczej. Jestem człowiekiem, który idzie i ciągle mówi gwałt i ruina. A przecież miałeś mnie wspomagać, miałeś mnie umacniać. Możemy pytać, dlaczego tak się dzieje w życiu tego człowieka, no, akurat tu Jeremiasza. Dlaczego tak się dzieje, że on z tym Panem Bogiem tak dyskutuje? Dlaczego on tak jest taki, no właśnie, nastawiony wobec Pana Boga tak w sposób, to, z pretensją? Tak? No właśnie dlatego, że oni rozumieli Pana Boga, i to jest kolejny przykład, rozumieli Pana Boga jako osobę, która jest osobą, no właśnie, bliską, tak? To jest ktoś, z kim ja mogę po prostu podyskutować, tak? Mogę się z Nim pokłócić, nie zapominając, kim Pan Bóg jest. I to jest raczej wyraz mojego, mojej wiary w tego Pana Boga, a nie wyraz mojej niewiary w Pana Boga. I jeżeli dany człowiek ma w spojrzeniu na Pana Boga, w relacjach z Panem Bogiem, no, ma jakieś niejasności w swoim myśleniu, ma jakieś wątpliwości, to zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że w narodzie wybranym widać, że ten człowiek, no, może do Pana Boga pójść i po prostu powiedzieć, Panie Boże, no ale jak to jest? Panie Boże, dlaczego tak jest? Panie Boże, ale, ale co Ty przez to rozumiesz? Panie Boże, no, no, no zrób coś, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, drodzy Państwo, że to jest, że, że dla tamtych ludzi ten Pan Bóg nie jest kimś, kto jest taki właśnie no, odległy, majestat, nieuchwytny, prawda? Wielka yy, yy, jakaś chwała, no, no tak, wielka chwała, wielki majestat ale to jest ktoś bliski. Ktoś, z kim ja rozmawiam. Tak? Zobaczmy więc, drodzy Państwo, że jesteśmy w sytuacji bardzo właściwej dla narodu wybranego. Jesteśmy w sytuacji, w której mamy przedstawiciela narodu wybranego, który właśnie po prostu... No, tak zrozumiał Pana Boga, że powiedział: Panie Boże, to ja, ja Ci dziękuję. Ja, ja, ja, się, ja się nie piszę. Tak? tak jak Mojżesz, tak jak Jeremiasz, prawda? Tak jak pewnie wielu innych, tak? Nie, nie Panie Boże, dziękuję bardzo. Dziękuję, Papa. Pa, do zobaczenia. Nie mamy takiej tutaj y, chęci z Tobą współpracować. Ale to nie jest znak Jego niewiary. Wręcz przeciwnie, jest to znak Jego wiary. relacji do Pana Boga. I ta wiara Jonasza, która, która tutaj, którą tutaj chcę właśnie tak jakoś podkreślić, ta wiara Jonasza także, drodzy Państwo, pokazuje się w tym, że Jonasz wreszcie wypełnia tę misję, którą Pan Bóg mu zadał. Przy czym wypełnia z niechcenia, znaczy jemu się nie chce tego, tzn. on się boi dokładnie mówiąc, wykonać tę misję. I y, on idzie do tej Niniwy, głosi to, te słowa nawrócenia, głosi, żeby ci ludzie tam się nawrócili, no ale jest ciągle zbuntowany. Ciągle mówi, nie, Panie Boże, tak nie można, tak Taka, to, to nie jest dobra sprawa, żeby oni się nawracali. Oni, po, oni powinni polec od miecza. Oni powinni być ukarani. A, a tutaj ty jesteś, jeszcze raz czytam ten e, werset z czwartego rozdziału, jesteś Bóg łagodny, miłosierny, cierpliwy, pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Tak? I on wie o tym, ale zobaczcie, jest zbuntowany na to. Tak? Czy bunt może być znakiem wiary? No okazuje się, że tak. Okazuje się, że tak. Dlaczego? Bo zobaczcie, drodzy Państwo, no, Jonasz wykonuje polecenie. Jonasz jest posłuszny w znaczeniu zrobienia tego, co miał zrobić. Ale Jonasz jest osobą, której Pan Bóg zostawia przestrzeń na, na myślenie. Zostawia jej Jonaszowi, tej osobie zostawia, przestrzeń na przekonanie tego człowieka. Zobaczcie, że, że ten Jonasz traktowany jest przez Pana Boga nie jako sługa, tylko jest traktowany jako ktoś, kto ma coś zrozumieć, ma coś przemyśleć. I to podejście Pana Boga do. do, do właśnie do, do człowieka w ten sposób, zobaczcie, że jest znowuż właściwe dla Starego Testamentu. Tam w ogóle to, co Pan Bóg robi, to są działania, które mają właśnie zmierzać do tego, żeby człowiek sam z siebie poszedł za Panem Bogiem, żeby człowiek sam z siebie zrozumiał tego Pana Boga, żeby ten człowiek nie był człowiekiem, który no właśnie trzeba go tylko brać i, i pociągać w jedną czy drugą stronę, prawda? i on pójdzie tam, gdzie, gdzie, gdzie Pan Bóg go skieruje, tak? No nie, ten człowiek ma wątpliwości, ten człowiek ma problemy, ten człowiek buntuje się, no i teraz jest, zobaczcie, taka sytuacja, w której Bóg pozwala na te bunty i mogę się buntować przeciwko Bogu właśnie w ten czas, kiedy ja Go znam, kiedy ja jestem człowiekiem, który jest pewien tego, że Pan Bóg właśnie daje mi tę przestrzeń. Przestrzeń do, do mojej pracy. Pracy jako człowieka. Pracy, pracy mojego wnętrza. Pracy mojego intelektu. Pracy mojego jakiegoś no rozumienia świata. O czym jest ta księga? O człowieku, który nagle coś zrozumiał. Można by tak użyć takiego sformułowania, że jest to księga o nawróceniu. Nie tylko, czy nie tyle o nawróceniu Niniewitów. To jest księga o nawróceniu Jonasza. Bo na czym polega ta, to nawrócenie? Ono polega na tym, że człowiek zmienia swój sposób myślenia. Zmienia drogi swojego myślenia. Czy jak to właśnie Pismo Święte mówi, zmienia swoje drogi. No. Ale rozumiemy to, że chodzi o drogi, czyli myślenie, sposoby myślenia, patrzenie na ten świat, zastanawianie się, jak ten świat wygląda i jak powinien wyglądać, i jakie jak jest moje miejsce w tym świecie, w którym no, no właśnie się tutaj znajduję. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, no, a kto może się e, nawrócić? No, człowiek wierzący, tak. Człowiek, który jest człowiekiem, który za tym Panem Bogiem idzie, tak, do tego Pana Boga jakoś zdąża, nie może się nawrócić człowiek, który jest, który nie, nie rozumie Pana Boga, odrzuca Pana Boga, no. to, to musi mieć jakiś, jakiś kawałek, no, że Pan Bóg w głowie, że Pan Bóg chociaż jest, no, no i w ten czas się jakoś nawraca, tak, Czyli ja myślę, że drodzy Państwo, tutaj warto nad tym się, nad, ty, nad, tym, nad tą sytuacją zatrzymać, dlatego że widać tutaj tą, tą przestrzeń, w której, którą Bóg chce, tak, chce Wam pokazać, dać. To jest przestrzeń, gdzie Bóg afirmuje człowieka gdzie Bóg człowiekowi pokazuje patrz, jesteś dla mnie ważny ważny dlatego że ja Ciebie nie niszczę że ja Ciebie nie tłamszę że ja nie powoduję że, że Ty jesteś rozumiany przeze mnie, mówi Pan Bóg jako właśnie no, taki niewolnik bez gadania, wstań, idź i lub no, no nie Pan Bóg jest tym który przychodzi do człowieka i mówi wiesz co mógłbyś to zrobić. Jeżeli chcesz, to to zrobisz. Więc zobaczcie, drodzy Państwo, jaka, jaka, to, jaka to ważna sprawa dla, dla może powiedzieć, antropologii, tak? Znaczy dla nauki o człowieku, tak? Człowiek w tym ujęciu, jak jest wielki, jak jest, może być ludzki, tak? Jaki, jaki jest, jakim jest człowiekiem, który... Yy, jak są wyciągane Jego najważniejsze władze. Ja, człowiek wolny, mogę decydować. A Pan Bóg tak wszystko to prowadzi, żebym ja zaczął myśleć i zdecydował. No tak, no tak, no tak. I zobaczcie, drodzy Państwo, że Pan Bóg posługuje się tym wszystkim bardzo różnymi, mówię o treści dzisiejszej księgi, bardzo różnymi perswazjami, tak to nazwijmy, na przykład tą rybą, tak. To, że Jonasz został przez tę rybę połknięty, no to zobaczcie, że jest to właśnie jakiś znak Bożego zaangażowania, Bożego, Bożej łaskawości dla tego Jonasza. Także Pan Bóg posługuje się po to, żeby Jonasz widać właśnie do zrozumienia. Posługuje się, e, jakby to powiedzieć, upałem. E, no i siedzi, w głowę go pali, prawda? No i mówi, jestem śmiertelnie zdenerwowany, jestem śmiertelnie zły na Ciebie, Panie Boże. Zabierz mi życie, tak? No i kładzie się, a tu wyrósł jakiś tam krzaczek. O, Panie Boże, jak dobrze, że mi dałeś... Znowu znak takiej takiego, takiego no, sympatii dla mnie, pomocy dla mnie, jakiegoś łaskawości dla mnie. Dałeś mi ten krzaczek rycynusowy. Czy, czy dokładnie roślinkę, bo to krzaczek jeszcze nie był. No, ale... no dobra. A potem Pan Bóg posyła robaczka, tak to jest napisane, prawda? Robaczka. I Pan Bóg posługuje się robaczkiem i, i tu w tym momencie Jonasz zaczyna rozumieć. Zaraz, zaraz. Pan Bóg jest tym, który zajmuje się robaczkiem, drzewkiem, rydysu losowym, tym, tym okoniem, prawda, morskim, czy jak, jak inaczej tą rybę tam nazwać. No, ko, trochę trudno byłoby człowiekowi przejść przez paszczę wieloryba, ponieważ zdaje się, że wieloryb nie ma takiej możliwości, że człowieka. Nie znam się na tym... No może, może. No okej, okay, dobra, Okej. Okay. No powiedziałem już, że nie znam się na biologii. No właśnie. Yy, więc yy, zobaczcie Państwo, ten Jonas zaczyna, zaczyna kojarzyć sobie fakty. Tobie jest żal, tam jest na samym końcu, prawda? Yy, tobie żal jest krzewu, którego nie uprawiałeś, nie wyhodowałeś. W nocy wyrósł, w nocy zginął. A czy ja, mówi Pan Bóg, nie powinienem się zająć czymś ważniejszym? Człowiekiem? Jak on tam mówi, że yy, czy, yy, nie powinienem się mieć litość nad miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają prawej ręki od lewej? I Jonasz to przemyślał, powiedział: O, no, no rzeczywiście, no. Skala, Pan Bóg pokazał skalę, prawda? W Jego skali, i nasza skali i ta ryba, i ten krzaczek, i ten robaczek, tak? To były wielkie problemy. A w skali Pana Boga to, to zupełnie inne jakby problemy. Zupełnie inne sposoby myślenia, tak? I Jonasz tu po prostu skojarzył, połączył poszczególne rzeczy. Zaczął myśleć. I o to myślenie tutaj chodzi. To jest właśnie, moim zdaniem, jak mówimy o Jonaszu, to jest właśnie ta główna myśl tej księgi. To jest nawrócenie Jonasza. Nawrócenie, czyli sposób zmiany swojego sposobu myślenia. Widzimy więc, drodzy Państwo, przynajmniej tak to próbuję Państwu pokazać, na podstawie tej księgi, że autor tego midraszu także wzywa no, tych, którzy czytają ten midrasz, wzywa do tego, żeby, żeby te osoby zaczęły po prostu myśleć, żeby te osoby zaczęły analizować, żeby te osoby były osobami, dla których um, utarte sposoby myślenia są do przemyślenia. Ja nawet nie chcę mówić o tych utartych sposobach myślenia, bo chcę powiedzieć to przy y, omówieniu Pana Boga, y, jak to Pan Bóg tu jest pokazany w tej y, księdze. Ale właśnie dla Izraelitów, którzy przyjęli y, no właśnie takie, taki sposób reakcji na rzeczywistość, w której się znajdują, no to ten przykład Jonasza miał być przykładem, no to pomyśl, to zastanów się, to przemyśl swoją e, przemyśl swoją sprawę. Nawróć się. Tak. Bądź jak Pan Bóg. Myśl jak Pan Bóg. No, no właśnie, to tak. Wydaje mi się, że to tak można byłoby e, e, no, jakoś e, e, pokazywać tego, tego Jonasza. Naprawdę głęboko wierzącego człowieka. Naprawdę takiego człowieka bardzo wrażliwego. I do temu człowiekowi można było powiedzieć, no to teraz przemyśl sprawę, zobacz, porównaj, jak to jest, w jaki sposób mam do tego wszystkiego podejść, pyta Pan Bóg. Pewnie inny człowiek by tego nie zrozumiał. No, Pan Bóg wybrał właśnie Jonasza, żeby, żeby Jonasz po prostu to skojarzył, tak? wymyślił sobie po prostu to w jakiś tam sposób. Nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, To byli wrogowie Izraela. To byli wrogowie Izraela. Dokładniej mówiąc, to byli ludzie, którzy najechali jego kraj. Oni byli okupantami. Dlatego to porównanie do, do II wojny światowej jest tutaj bardzo mm, adekwatnym porównaniem. To byli okupanci. Asyria, której stolicą właśnie była Niniwa, to jest to jedno z pierwszych na terenie Bliskiego Wschodu, jedno z pierwszych supermocarstw, które podbiło wszystkie, wszystkie okoliczne narody, tak? No i do tych ludzi Pan Bóg posyła Jonasza: nawróćcie się, odstąpcie od złej drogi. Ciekawe sformułowanie. Pan Bóg posyła Jonasza do wrogów Izraela. Hmm. Kim jest Pan Bóg? Będziemy o tym mówili w ostatni poniedziałek, czerwca. To jest bardzo ciekawy problem, prawda, tutaj. No, ale to rzeczywiście, no to, to Jonasz po prostu idzie do ludzi, którzy są naprawdę jego wrogami. I Jonasz zaczyna coś rozumieć, zaczyna coś chwytać z tego działania Pana Boga, z tego objawienia Pana Boga siebie. Pan Bóg przychodzi do Jonasza i, i pokazuje, patrz kim ja jestem, wejdź na jakiś wyższy poziom. No ale jak mówię, o tym będziemy mówili e, e, no, później, tak? znaczy nie w tej chwili, tak? bo to jeszcze tam trochę, trochę więcej trzeba by tutaj to, e, e, to powiedzieć, trochę więcej na ten temat. A więc mamy, drodzy Państwo, Jonasza, głęboko wierzącego człowieka, i warstwa religijna, myślę, że już tutaj tak jakoś Państwu pokazałem, mam nadzieję, pokazałem, że właśnie jesteśmy, jesteśmy na tej płaszczyźnie nawrócenia człowieka. Nawrócenia, czyli zmiany myślenia. Kim jest jeszcze Jonasz? Drodzy Państwo, Jonasz jest też osobą, która jest... No takim, chciałoby się powiedzieć, człowiekiem z krwi i kości, ale w tym znaczeniu, że jest człowiekiem, który jest świadom sam siebie, tak. To nie jest człowiek, który ma jakieś, no, urojenia na temat swojej osoby. To nie jest jakiś megaloman. To nie jest człowiek, który ma o sobie jakieś wielkie mniemanie. Nie, nie, nie, nie. Zobaczcie, że ten człowiek, no Jonasz, jest osobą, która jakby analizuje, czy, czy zdaje sobie sprawę z każdego swojego kroku to, co robi, robi w sposób przemyślany. I po, gdzie to widzę, drodzy Państwo? Pamiętajcie Państwo, bo nie, nie cytuję całych tych czterech rozdziałów i nie czytałem jeszcze raz, Tutaj, ale przywołuję. Pamiętacie, kiedy jest burza na tym morzu, żeglarze, dla no, uratowania siebie i okrętu, wyrzucają wszelki balast za, za burtę, prawda? Pozbywają się ładunku. To niewiele daje, rzucają więc losy. Przez kogo mają tę trudną sytuację? los wypada na Jonasza. No i, drodzy Państwo, Jonasz pokazuje im, znaczy on pokazuje, mówi do nich w ten sposób, że, żeby to wszystko się teraz uspokoiło, to co macie zrobić? Wrzućcie, weźcie mnie i wrzućcie w morze. Tak, to jest dwunasty werset pierwszego rozdziału. Weźcie mnie i wrzućcie w morze. no, y Dlaczego Jonas tak to mówi? tak? No bo on zdaje sobie sprawę, że, no, że Pan Bóg mógłby się na niego pogniewać. <grym> on zdaje sobie sprawę, że, że po prostu nie wypełnił woli Pana Boga, że po prostu uciekł przed Panem Bogiem. Tak? On tego nie zaciemnia. On temu się nie przeciwstawia. On y, jakoś nie próbuje się nawet usprawiedliwić, zobaczcie. Po prostu mówi tak, tak to zrobiłem. Właśnie to tak zrobiłem, tak? Dlaczego tak robi? Tak? Znaczy, to świadczy o tym, że on zupełnie jest. Wie, co się z nim dzieje. On, on pokazuje nam swoje wnętrze. On, on mówi, co jest w jego wnętrzu. Podobnie będzie mówił pod tym, jak sam, siadł już ta niniwa się nawraca, on siadł pod tym samym na tym pagórku, potem ten krzaczek wyrósł, no i on mówi, co się z nim dzieje. No, jestem śmiertelnie obrażony, gniewam się śmiertelnie, tak? Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, drodzy Państwo, tak, tak myślę, tak to bym komentował tutaj, że ten Jonasz jest człowiekiem właśnie takim, który, który trzyma się jakby twardo rzeczywistości, wie, co się w nim dzieje, yy, dlatego, że jest człowiekiem właśnie takim yy, wrażliwym, tak? Jest człowiekiem, który zna swoje wnętrze, tak? On jest człowiekiem, który potrafi to wnętrze wyrazić. Gdzie to widać najpiękniej? Nie najbardziej bardziej jaskrawo, tylko najpiękniej? No, yy, we wnętrznościach ryby modlił się Jonasz do swego Boga i mówił, w utrapieniu moim wołałem do Pana. Tak? Ten cały psalm, zobaczcie, drodzy Państwo, jest, jest yy, opisem rzeczywistości człowieka, który, yy, który wie, że jest grzesznikiem, który wie, że jest tym, który od Pana Boga odszedł. Yy, no nie chciałbym czytać tego całego drugiego rozdziału, ale pewnie muszę. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty mnie wysłuchałeś głosu mego. Rzuciłeś mnie na głębie, we wnętrze morza. Nurt mnie ogarnął, wszystkie Twoje morskie bałwany i Twoje fale przeszły nade mną. Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło. Ocean mnie otoczył, sitowie okoliło mą głowę. Do posad gór stąpiłem, zawory ziemi zamknął się, zamknęły. Zgasło we mnie życie, ale wspomniałem na Pana. Zobaczcie, drodzy Państwo, no właśnie to jest modlitwa, to, jest, no, to są słowa e, człowieka, który, który wie, kim jest, wie, w którym momencie się znajduje. Tak, jestem ukarany przez Pana Boga. Jestem człowiekiem, który doznaje, przeżywa karę, tak? I zobaczcie, on się w ogóle tutaj nie, nie usprawiedliwia. Jakieś może przykłady ze Starego Testamentu? Proszę bardzo. Zobaczcie Państwo, nie mówiliśmy o tym fragmencie Pisma Świętego, ale jest taka księga, która się nazywa Księgą Lamentacji, tak? I tam m.in. oprócz lamentu nad Jerozolimą, nad zburzeniem Jerozolimy autor pisze o tym, że sam cierpi karę za grzechy właśnie i między innymi mówi pozostaje mi tylko siedzieć samotnie w milczeniu i czekać na zmiłowanie. I ja tu zadaję pytanie, znaczy, jak to ten człowiek może czekać na zmiłowanie? Przecież niewola Babilońska. To był moment, w którym Pan Bóg za grzechy ukarał Izraela. Tak? I to jak ukarał Izraela? Tak, że go wymazał w ogóle z kart historii. Nie ma ani króla, ani Boga, ani obietnic mesjańskich, ani czegokolwiek. Ziemi nie mają, są wyznańcami gdzieś tam, prawda, daleko od Jerozolimy. A ten człowiek właśnie tej niewoli babilońskiej, gdzie on przeżywa karę za swoje grzechy, on mówi, nie zgasła jeszcze moja nadzieja. Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że, że to jest coś podobnego, co robi Jonasz. Czy, czy, no, myślę o tym samym sposobie myślenia. O tym samym sposobie jakiegoś podejścia do Pana Boga. To znaczy, dlaczego ten człowiek ma Żywić nadzieję. Dlaczego on może jeszcze żywić nadzieję? Bo, oprócz tego, co tu Jonasz mówi, że Pan Bóg jest łagodny, litościwy i tak dalej. Bo Pan Bóg zawarł przymierze. Bo Pan Bóg jest tym, który on sam wyszedł do ludzi na początku. I tak oczywiście człowiek zgrzeszył. Tak oczywiście Pan Bóg zniszczył tego człowieka. Pan Bóg yy, dokonał, yy, wykonał karę na tym człowieku. Ale jest coś ciekawego w myśleniu izraelskim, właśnie o takich przypadkach, jak, jak te, które teraz mówię, że oni yy, stając wobec tych trudów, są ludźmi, którzy w dalszym ciągu liczą na Pana Boga, nawet jeżeli są od Boga odrzuceni. I nie ma po ludzku jakiegoś rozwiązania, sytuacji, w której się oni znajdują. A oni mówią, jest jeszcze nadzieja. I, I to tak, jest, nie. drodzy Państwo, no, niesamowite moim zdaniem. Tak, tak to jakoś oceniam. To jest niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że to jest e, takie zostawienie Bogu przestrzeni na działanie. Tak to nazwijmy. E, i teraz zobaczcie, no, jeżeli chcielibyśmy popatrzeć na przykład na historię zbawienia, no to zobaczcie, że, że historia zbawienia pokazana w Starym Testamencie no, ukazuje nam, że ludzie są grzeszni, że ludzie są tymi, którzy nie słuchają Pana Boga, odchodzą od Pana Boga. I jak zbliżamy się do czasów Jezusa Chrystusa, jeszcze nie, nie nastąpiły te czasy, to jest gdzieś to wołanie... Panie Boże, bez Ciebie nic już nie zrobimy. Panie Boże, to jest wszystko tak zagmatwane, to jest wszystko tak, tak pokieroszowaliśmy, pogmatwaliśmy ten cały świat, że, że nic już nie zrobimy. Potrzebny jesteś Ty. Potrzebna jest Twoja interwencja. Potrzebne jest to, żebyś Ty przyszedł na ziemię. Ale zaraz, jak, jak Ty masz przyjść na ziemię? Nie wiem, nie wiem. Jest tylko nadzieja. Nadzieja tego, że, że Ty przyjdziesz że ty zainterweniujesz. Znaczy przyjdziesz nie w nieznaczeniu, że Jezus Chrystus już przyjdzie, prawda? Bo, bo to jesteśmy w Starym Testamencie jeszcze, to o tym mówimy, tak? Ale jakaś taka, taka właśnie myśl, że, że to tylko Pan Bóg może tutaj zacząć działać i tylko Pan Bóg może tutaj rozwiązać nasze problemy. I tylko Pan Bóg jest tym, który, no, którym możemy zaufać. I tak Jonasz tak yy, autor yy, tych fragmentów yy, Księgi yy, Lamentacji. Zobaczcie Państwo, że, że to taka jest ich, ich, czyli autorów Starego Testamentu, taka jakaś myśl właśnie. Nadzieja. Nadzieja mimo wszystko. Nadzieja na interwencję. Aż chciałoby się tutaj powiedzieć, odwołać się do Abrahama, tak? To, co potem Paweł powie, że uwierzył nadziei wbrew nadziei. No coś o to, o coś takiego właśnie chodzi, tak? O coś właśnie takiego, że stajemy przed Panem Bogiem i nie wiem, Panie Boże, jak Ty to zrobisz, ale, ale Ty masz to zrobić. Znaczy, to nie jest nakaz, tak? Tylko... tylko ja, ja nie widzę innego rozwiązania. To musisz Ty, Panie Boże, w to wszystko wejść i, i, i to wszystko rozwiązać. Nie ma innej możliwości. Tak? Jesteśmy zatem, drodzy Państwo, w sytuacji, w której w przypadku właśnie Jonasza widzimy człowieka pełnego, nie tylko wiary, bo o tym już mówiłem, ale widzimy człowieka pełnego nadziei. Człowieka, który jest Osobą ufającą Panu Bogu. Osobą, która staje przed Panem Bogiem. Tu oczywiście ktoś może zapytać, a jak to będzie, jak Pan Bóg nie udzieli pomocy? Przypomnijmy sobie, jesteśmy ciągle w Starym Testamencie, przypomnijmy sobie kwestię związaną z tymi trzema młodzieńcami, jak to mówimy, czyli szadrakiem, Meszakiem i Abednego którzy zostają wrzuceni do rozpalonego pieca. Najpierw rozmawiają z królem i mówią królu, no, nie musimy z tą rozmawiać na ten temat. My będziemy ufali Panu Bogu. Jeżeli uważasz, jeżeli Pan Bóg uważa, że warto nas uratować, to nas uratuje. Jeżeli nie, to nie. Ale my jesteśmy przy Panu Bogu, tak? Nie odchodzimy od Pana Boga, wierzymy Panu Bogu, ufamy Panu Bogu, tak? Zobaczymy, drodzy Państwo, że, że ta, ta nadzieja interwencji, nadzieja y, działania Pana Boga jest nadzieją no, tutaj niesamowitą, tak? Znaczy to, to, że Jonasz w ogóle tak, tak spogląda na tego Pana Boga, tak? on, on wie, co się z nim dzieje, on wie, jak idzie i to ta nadzieja jest dla niego y, czymś, co y, no, jest jakimś motorem jego, jego, jego działań. Ale może ktoś powiedzieć, no dobrze, ale przecież on... Mm, znaczy, co jest jego nadzieją? Y, to, że on zostanie uratowany? No pewnie tak. Pewnie tak. No człowiekiem człowiek chciałby bronić swojego życia, tak? Ale... Y, ja myślę, że trzeba by pójść dalej, że nadzieją jest to, że Izrael będzie wywyższony. Bo dlaczego ten Jonasz tak się śmiertelnie obraził na Pana Boga? Przym to obraził, proszę wziąć cudzysłów. Dlaczego on jest taki zdarowany na Pana Boga? Bo okazuje się, że Pan Bóg także jest litościwy, dla narodów, które nie są Izraelem. Dokładnie dla wrogów Izraela. To jak w takim razie wywyższony jest Izrael? To jak w takim razie Izrael jest jakby na pierwszym miejscu? Jak widać, że Izrael jest tym narodem, który jest taki no, wybrany? Jak to ma być widać? No i ja myślę, że właśnie gdzieś w Jonaszu jest ta nadzieja, że Pan Bóg jednak pokaże, że, że, że Izrael jednak jest wielki, że Izrael jest wspaniały, że Izrael jest no, taki no, cudowny. Brońmy w takim razie. Jed, y, oryginalności Izraela. Brońmy w takim razie, oddzielmy się murem od wszystkich. Brońmy się przed, przed tym pokazywaniem Pana Boga innym ludziom. Chcą do nas przyjść, to niech do nas przyjdą. Chcą się nawrócić, to niech oni się nawrócą. Dlaczego mamy się do nich nawracać? Tak. Ale no właśnie Jonasz staje wobec takiej sytuacji, w której patrzy, że to coś tu jest nie tak. To coś tu jest... Ja mam... Wypełnić działanie Pana Boga, dzieło Pana Boga. Dobra, mam iść do Niniwy. Mówię, Panie Boże, nic z tego, uciekam, ucieka. Pan Bóg zatrzymuje, wraca. On to mógł rozumieć jako karę. No dobrze, to w takim razie pójdę. Z posłuszeństwa Panu Bogu. Ale jak ten Izrael będzie teraz wywyższony, jeżeli oni się nawrócą? Jak ten Izrael będzie y, tym narodem, który y, będzie pierwszym z narodów? Jak to jest? A Pan Bóg przychodzi i rozwiązuje ten problem. Jak go rozwiązuje? Przepraszam, zostawimy na ostatni tydzień, yy, ostatni poniedziałek, yy, czerwca. Yy, yy, drodzy Państwo, yy, jesteśmy zatem w yy, sytuacji, w której yy, jakby wychodzi nam z za tego tekstu yy, sytuacja diaspory. No bo właśnie ta diaspora tam miała pewnie, daleko od Jerozolimy, miała właśnie pewnie tam jakieś no, pytanie. Czym my, Izraelici, różnimy się teraz od tych ludzi, którzy są wokół nas? Czym my wyróżniamy się? No jesteśmy narodem wybranym. A gdzie to widać, że jesteście narodem wybranym? No właśnie tak tutaj przetrzymujemy to Boże posłanie, przetrzymujemy to Boże Słowo, przetrzymujemy tę wiarę w Pana Boga, oparcie jesteśmy tutaj. I, I musiały tam być antagonizmy pomiędzy y, y, Izraelitami a, a mieszkańcami tamtych krain. No oczywiście, że były. Pismo Święte jest pełne tego rodzaju opisów, tak? Historia, którą znamy, też jest pełna tego rodzaju opisów. Ale zobaczcie, że, że autor tego, tej księgi Jonasza zwraca się właśnie do tych ludzi z diaspory, mówiąc, słuchajcie, to, że wy jesteście narodem wybranym, nie widać tylko w tym, że się zamykacie na innych ludzi. Nie widać tego w tym, że tylko przetrzymujecie tę swoją wiarę. Tak? Że, że ludzie pytają, a, a kim wy jesteście? a może pokażcie tą naszą swoją wiarę tak? No. w czym widać, że jesteście narodem wybranym w tym, że głosicie, że Bóg jest wspaniały, że Bóg jest łagodny, miłosierny, cierpliwy pełen, łagodności, pełen łaskawości litujący się na widok niedoli jesteście narodem wybranym, bo głosicie wielkość Boga Boga, który nie tylko jest nieograniczony, tak jak u Ezechiela. Cytowałem ten, ten przywoływałem ten fragment, prawda? Kiedy Ezechiel patrzy na, na tego Pana Boga nad rzeką Kebar. Panie Boże, co Ty tu robisz? Bo dla niego było nie do pomyślenia, żeby Bóg był gdzieś poza, poza ziemią Izraela. A Pan Bóg a co mnie ta ziemia Izraela ogranicza? Jestem z ludźmi. Aha. No ale nie tylko z ludźmi w znaczeniu narodu wybranego. Tak? Z nimi przede wszystkim. Ale ja jestem ze wszystkimi ludźmi. Ja jestem kimś, to jest, którego chwała ma być pokazana wśród wszystkich narodów. No trochę uszczknąłem tego e, e, następnego naszego spotkania, prawda? Bo, bo to, o to będzie chodziło, tak? Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że, że ta ta postać Jonasza jest postacią, która, w której możemy... Oczywiście to jest nasza, nasz domysł, tak? to, to, to, to nie, nie wiemy tego na pewno. Ja tu przedstawiam to, interpretując ten tekst. Ale wydaje mi się, że widzimy tutaj postawy Izraelitów właśnie w diasporze. Izraelitów, którzy stoją przed y, sytuacją odseparowywać się, zamykać się w gettach, czy się nie zamykać w gettach. Tak? To, to gdzieś tutaj jest ten problem. I postać Jonasza odpowiada nam na ten problem. Pokazuje nam. Po pierwsze, człowieku, zacznij myśleć. Zacznij kojarzyć fakty. Po drugie, bądź człowiekiem, który ufa Panu Bogu. Po trzecie, Bądź człowiekiem pełnym nadziei. To, że Tobie się wydaje, że to nie da rady inaczej zrobić, żeby te narody prawda, przyszły do Pana Boga, no to nie znaczy, że one nie mają przyjść. To zostaw to Panu Bogu. Zaufaj Panu Bogu. Miej nadzieję w Panu Bogu. Izrael będzie wielki, Izrael będzie potężny, wspaniały, będzie pierwszym wśród narodów. I, I, drodzy Państwo, i tak to się dzieje, to to, to żeby tutaj nie, nie, jakoś nie unikać Izraela. No, Jezus Chrystus pochodził z tego narodu, co znaczy, że to jest no, wielki naród, wspaniały naród, piękny naród, tak? Zobaczcie, drodzy Państwo, dotykamy tu pewnych, jakby to powiedzieć, obrazów, które ukazują nam życie tamtych ludzi, życie w diasporze. Tak? No dobrze. Co jeszcze możemy powiedzieć już na, na zakończenie, bo to trzeba tak powoli kończyć. Co trzeba jeszcze, co, co można jeszcze powiedzieć o tym, o tym proku, człowieku, który tutaj jakoś działa w tym, tym narodzie. Myślę, drodzy Państwo, że y, y, możemy powiedzieć także y, o, o Jonaszu, y, że jest to człowiek, y, dla którego y, ten cały świat, czy znaczy świat, w którym żyje jest światem, który, no, w którym on się czuje y, dobrze, tak bym to powiedział. Znaczy nie chcę używać sformułowania, że jest on obywatelem świata, ale coś takiego by trzeba byłoby powiedzieć, tak? Y żeby to Państwu jakąś uprzystępnić, no gdyby nie było pandemii, którą właśnie jakoś tam, mam nadzieję, już w syłkowej formie przeżywamy, mam taką nadzieję, to drodzy Państwo, moglibyśmy siąść w samochód y tutaj w Warszawie i po odpowiedniej ilości kilometrów znaleźć się w Lizbonie, tak? Co za problem, tak? To żaden problem. Chcemy wiedzieć, co się dzieje w Australii? A proszę bardzo, tylko ustalmy godziny, z osobą, do której na Skype'ie tam, czy gdzieś tam będziemy gadali, tak? No, świat się stał małą wioseczką, takim małym, no, miejscem. Idę gdzieś tam, prawda, w Kuala Lumpur albo gdzieś indziej na Tahiti i z tymi ludźmi się dogaduję. Nie tylko w języku migowym, tak, znaczy, że <gryw> mówię rękoma, ale oni najczęściej znają język angielski, no. Piąte, sześćdziesiąte, coś tam się dogadamy, prawda. Zobaczcie, drodzy Państwo, że można by pokazać, że współczesny nam świat, nam współczesny świat, jest bardzo małym światem. Zresztą, e, nawiązując jeszcze do, do tej pandemii, prawda, sposób, w jaki, sposób, jaki to się rozprzestrzeniło, prawda, pokazuje, że jesteśmy malutkim, malutką wioseczką, tak. I teraz zobaczcie, że podobnie takim obywatelem świata jest Jonasz. On stając wobec powołania Pana Boga, co robi? Do widzenia. I ucieka w drugą stronę, tak? On wie, gdzie są słupy Herkulesa, tak? On wie, gdzie jest starszysz. On wie, że nie wolno mu iść na południe, bo tam jest pustynia. Nie wolno iść mu na wschód, na południowy wschód, bo tam jest pustynia, tak? Na północ, północny wschód, to też jest no, to jest tam właśnie, gdzie miał pójść. Więc on robi dokładnie w tym zwrot i ucieka. Tak? On to wie. Poza tym zobaczcie, że nie ma problemu z językiem w tym tekście. Znaczy, Jonasz nie ma wspólnego nic trudnego z językiem. Tak? Przychodzi do tych ludzi, do nich mówi, a oni go rozumieją. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to taka tylko fikcja i tracka. No właśnie, fikcja i tracka, tak, tak, tak. To jest fikcja i tracka. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, że pokazująca pewien pewien status ówczesnego świata. Kiedy taki status się stworzył? No właśnie w tym momencie, kiedy, yy, znaczy, właściwie to może będzie trochę wcześniej się stworzyło. Ale chciałem powiedzieć o Aleksandrze Zielkim, tak? Znaczy po jego podbojach. Rzeczywiście świat stał się jednym światem. Łamaną greczyzną mogliśmy się porozumieć, począwszy od Indii, a skończywszy na no właśnie słupach Herkulesa. Tak? Było to możliwe. Przy czym moje zawahanie tutaj przed chwilą było związane z tym, że, że dawniej, jeszcze trochę wcześniej, były takie próby, i to przypominam Państwu y, instytucje skrybów, tak. Skrybowie to była taka kasta ówczesnego świata, która uczyła się języków, tak. I oni y, byli wysyłani na Erasmusa, jakby można było dzisiaj, według dzisiejszych y, y, y, pomysłów, jakoś to uprzystępnić. Znaczy, na przykład chłopak z Egiptu, uczył się na pisarza, był wysyłany przez swojego ojca, znaczy przez szkołę dokładnie mówiąc, ale ojciec za to płacił, był wysyłany do Babilonii, do Sumeru, tak? żeby tam nauczył się pisma klinowego, czy właśnie do y, Niniwy. Tak? A chłopacy, chłopcy stamtąd byli przysyłani do Memphis w Egipcie, tak, żeby się nauczyli tych hieroglifów egipskich. tak. Dlaczego? Bo korespondencja w ten czas istniała bardzo duża, tak? No ale y, ta korespondencja była potrzebna w ewentualnej dyplomacji, tak? Dyplomacji w znaczeniu listów, ale także i dyplomacji w znaczeniu miecza. To znaczy po prostu oni podbijali świat i jeżeli była y, y, Palestyna podbita przez y, y, Asyryjczyków, Babilończyków, prawda? No to oni posługiwali się swoim językiem, ci agresorzy. A ci, którzy mieszkali na danym terenie, posługiwali się swoim językiem. No ktoś to musiał tłumaczyć. No była taka kasta właśnie skrybów, którzy, którzy znali te języki, tak? Więc tu było moje zawahanie, że to taki jeden świat to powstał, tak, no trochę wcześniej może, świat języka, świat kultury. Ale to było dla wybranych, dla kilku, tak? Kilkunastu osób w danym kraju, tak? Natomiast po Aleksandrze, no to przekupki na targu rozmawiały w języku kojne, tak? Po grecku po prostu rozmawiały, tak? I się kłóciły ze sobą, tak? W tym języku. I ja mogłem do tej rozmowy się przyłączyć, tak? Powiedzieć, że ja jestem za tobą i twój towar kupię, a twojego już nie kupię, tak? No bo jesteśmy na targu, tak? Więc zobaczcie Państwo... Yy, Jonasz jest człowiekiem danej kultury. Człowiekiem kultury, dla której świat nie został zamknięty do, do Palestyny tylko. Tak? To, to nie jest tylko to, to miejsce i nigdzie dalej. tak? Nie, wręcz przeciwnie. No i tu znowu nam wychodzi, drodzy Państwo, jakby z tyłu za, za tego obrazu, wychodzi nam postać człowieka z diaspory. No bo, no bo właśnie w diasporze żył człowiek, który musiał się dogadać ze wszystkimi, tak? Musiał być w tej niniwie i się tam dogadywać po akadyjsku, prawda, z jakimiś tam ludźmi, tak? I dla niego robić interesy z Egiptem, to jest tylko kwestia techniczna, to znaczy muszę mieć wielbłądy, które przeniosą te wszystkie tam rzeczy dalej, tak. No, za tym idą pieniądze, tak. Ale interesy, jakieś prawda, handel, to ja mogę z nimi robić bardzo dobrze, tak. Czyli zobaczcie Państwo, że widzimy tu jakby, no to ja, ja tak to interpretuję, jeszcze raz to podkreślam, Interpretuję to właśnie w ten sposób, żeby Państwu pokazać, że, że gdzieś tu że to jest, żeby pokazać Państwu, że to jest tekst dla diaspory, tak, że ten tekst o nich mówi. To jest tekst, który ci ludzie jakby, no, no powinni czytać i powiedzieć, no tak, to o nas, to o nas, tak, tak, tak. No i powinni się zastanawiać, oni, oni powinni się nawracać, Tak. Um. Wydaje mi się, że, więc, że, drodzy Państwo, ten tekst musiał powstać, na początku nie mówiłem, kiedy ten tekst powstał, ten tekst musiał powstać gdzieś właśnie w takim świecie. Gdzieś właśnie w świecie, jednym świecie, to znaczy świecie, w którym nie było ograniczeń. Polityczne były, ale nie było ograniczeń kulturowych. To, była, to był świat jednej kultury. Przy czym z pewną dokładnością, bo, bo oczywistym jest, że, że m, mieszkańcy Mezopotamii mieli trochę inny sposób spojrzenia na świat niż mieszkańcy Grecji. Ależ oczywiście. Natomiast, drodzy Państwo, nie była jakaś płaszczyzna kulturowa, płaszczyzna spotkania. Tak? I moim zdaniem w tych sprawach, o których ja teraz mówię, tę płaszczyznę właśnie spotkania, tę płaszczyznę kulturową, płaszczyznę całego świata właśnie moim zdaniem widać. I to jest tekst dla, nie dla Żyda z Palestyny, to jest tekst dla Żyda z, e, z e, e, diaspory. To, są, to jest do, do niego ten tekst adresowany. No a kiedy jest diaspora? No gdzieś w okresie drugiej świątyni, mniej więcej, tak bardzo Ogólnie patrząc na tę kwestię. Czyli no w tym czasie, kiedy, o którym my teraz mówimy, prawda? to jest tekst, który jakby no, pokazuje się, on okazuje się być tekstem właśnie tego czasu. Właśnie tego czasu. No, to ja bym może tak, drodzy Państwo, przedstawił nam tego tutaj Jonasza. Mamy chwilkę jeszcze czasu do dziewiątej, dwudziestej pierwszej? Może jakieś pytanka? Chcielibyście Państwo zadać, powiedzieć? No. A może Pan najpierw? Chyba, że Pan odda siostrze jako kobiecie. Bardzo proszę, siostro. O których zwierzętach? O tym, że tam... Aha, aha. Znaczy, no... Znaczy, jak, jak tu się odnosić? No, po prostu jest to kwestia pokazania, bo tekst jest taki, że tam w tej Niniwie 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniano ręki prawej od lewej. Tak? Ten obraz pokazuje y, ludzi, którzy są po prostu no, mało uczeni, mało, mało świadomi, mało tacy no, pojętni. Tak? tak bym to powiedział. Natomiast te zwierzęta te zwierzęta są tu po prostu, no zwierzęta są w ogóle niemyślące, tak? E, gdzie, przepraszam? Niech ja znajdę. A że, a o tych zwierzętach, niech obloką się ludzie w wory i zwierzęta, żeby oblokły się w wory. No ja sobie wyobrażam, jak te zwierzęta, które nie piją Jaki to był raban tam w tym tej nie to już pewnie jak słyszeli te wszystkie woły inne, tam jak beczały, czy tam za tym, to, to dajcie święty spokój, nawróćmy no się już może, to, to będziemy już jakoś to. Myślę, że ten fragment jest znaczy ukazanie działalności zwierząt, takiej racjonalnej działalności zwierząt jest tutaj no, elementem fikcji literackiej i jest tutaj po prostu pokazaniem, zabiegiem literackim, które ma pokazać, że no, no, wszyscy właśnie się wzięli do, do, do nawrócenia, tak? I że oni są tacy bardzo za Panem Bogiem, no, no tak, no, no bo Pan Bóg zobaczył czyny ich, tak? Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Że nie było tutaj, i to jeszcze trzy dni, że nie było tutaj, drodzy Państwo, jakiś wyłamywania się z tego. No. Znaczy nie, nie, nie, nie chciałbym pójść tutaj w takim kierunku, że zwierzęta mają duszę, że, że mają jakieś tam... Nie, nie, nie. To z różnych powodów nie chcę tu wejść, a zwłaszcza z takiego, że Stary Testament o tym nie mówi. Znaczy po prostu Stary Testament nie ma takiej myśli. No a to jest y, laboratorium Słowa y, Bożego Starego Testamentu, więc trzymam się Biblii bardzo mocno. To tak bym to komentował, nie komentując, zdaję sobie sprawę, siostro. <głosy> Dobrze, bardzo proszę. Zastanawiam się, czy to w końcu się, spadań, bo, mhm. się nie mógł dopuszyć, to przecież, y, panu... No tak, tak, tak, tak. Tak, Tak, mhm. tak znaczy kłócenie się z Panem Bogiem jest yy, znakiem tej bliskości Pana Boga, tak? jest znakiem wiary w Pana Boga. Przy czym przyznajmy, że jak Mojżesz powiedział Panu Bogu, no to poślij kogoś innego, to Pan Bóg się na niego pogniewał, także rozgniewał się, zagniewał się na niego. To prawda, to, to, to tak jest, no ale myślę, że tutaj jest. Yy, mm, taka sytuacja, w której Izraelici no, mogą kłócić się z Panem Bogiem na mocy właśnie tej bliskości, chociaż trzeba się, się porządnie zastanowić nad tym, czy, tak jak to powiedziałem w którymś tam momencie, czy nieposłuszeństwo może być tym znakiem wiary. To może być właśnie to, to. i dlatego się kłócą, tak? On mówi nie, nie, Panie Boże, nie, nie, nie, nie. I tu jest rozumienie Pana Boga, ale o rozumieniu Pana Boga chciałbym mówić y, potem, dobrze, no bo... Wiecie Państwo, jak teraz powiem to, co ja będę mówił y, ostatniego dnia tutaj. Dobrze, właśnie, bo może odpowiem na to pytanie może później. Słucham? No... Tak, ale y, rozwiązaniem tego pytania, dlaczego w ogóle tu ten izraelski Bóg działa w y, świecie takim tutaj, jedną z rozwiązań tego, tej odpowiedzi na to pytanie jest stwierdzenie, że taka jest po prostu y, tworzywo literackie. To po prostu jest midrasz. No, y, ten człowiek tak to opisał, tak? Będziemy jeszcze o tym mówili, prawda, o tym Bogu, jak, jak ten Bóg jest pokazany tutaj w tym, w, tym, w tym tekście, ale tu przede wszystkim jest pokazane, że, to, że po prostu ten Bóg jest, mm, y, znaczy autorowi chodziło o to, żeby ukazać, że właśnie, ten, właśnie tego Boga mają uwierzyć. No to jest takie tworzywo literackie i tak autor to wymyślił. Co rzeczywiście stwarza dla nas pewnego rodzaju pytanie, które się Pani zadała tutaj? A kim jest ten Bóg? O, i to jest to pytanie, na które dzisiaj taki będę, nie odpowiem. <śmiech> nie no, w ciągu pięciu minut to nie dam rady. <śmiech> to nie dam rady. No, coś jeszcze, jakieś jeszcze pytanko? Dobrze, no to dziękuję, drodzy Państwo, bardzo dziękuję.